Do siódmej rano w kilku regionach kraju temperatura poniżej zera, miejscami do minus trzech stopni. To alert wydany głównie dla północno-wschodniej Polski. IMGW informuje, że zimna noc i zimny świt czekają mieszkańców Podlasia, Warmii, Mazur, północy Lubelszczyzny, północy Łódzkiego i Wielkopolski, a także Pomorskiego i Kujawsko-Pomorskiego. Z kolei w Tatrach po powrocie zimy i dostawach śniegu teraz zagrożenia związane z rostopami, bo na termometrach ma być miejscami nawet do 15 stopni i z tego powodu ostrzeżenie obowiązuje do wielkanocnego poniedziałku. Waszyngton stawia ultimatum, Teheran odpowiada groźbami. Na Bliskim Wschodzie wciąż wrze. Donald Trump zapowiedział, że Iran ma 48 godzin na porozumienie i otwarcie cieśniny Ormus. Została już część z tego czasu. A dowództwo irańskich wojsk odpowiada, że jeśli Amerykanie nadal będą eskalować konflikt, cały region zamieni się w piekło. To będzie bagno, w którym się pogrążycie, ostrzega USA i Izrael, rzecznik irańskich sił zbrojnych. Tuż przy granicy z Iranem drony zaatakowały jedno z pól naftowych w Iraku. A był wymierzony w zagraniczne firmy, które tam działają. Są zniszczenia, ale nie ma doniesień o ofiarach. Tymczasem w Iranie trwa jeszcze jeden wyścig z czasem, a stawką jest życie amerykańskiego żołnierza zestrzelonego przez irańskie siły samolotu F-15. Marines starają się go znaleźć, zanim trafią na niego Irańczycy.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 ponad 65 tysięcy dolarów amerykańskich. Tomasz Sajwicz, Polskie Radio, Jerozolima. Włoska policja namierzyła i schwytała bosa neapolitańskiej mafii. Po roku ukrywania się Roberto Mazzarella został zatrzymany w luksusowej nadmorskiej wili, w której pod fałszywym nazwiskiem przebywał z rodziną. Nie stawiał oporu. 48-latek jest uważany za kluczową postać Kamory i był poszukiwany w związku z zabójstwem. Wiadomość ucieszyła włoską premier. Giorgia Meloni w specjalnym poście w internecie podziękowała karabinierom i podkreśliła, że ten cios w przestępczość zorganizowaną świadczy o skutecznej walce państwa włoskiego z mafią.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 Poświęcone wczoraj pokarmy dziś pojawią się na stołach przy wielkanocnym śniadaniu. Nie tylko w Polsce. Tradycje świąteczne zachowują też nasi rodacy za granicą. Polacy mieszkający w Teksasie starają się nie zapominać o rodzinnych zwyczajach. Zawsze żurek musi być. Oprócz tego, że zamawiam szynkę, robię wszystko to, co w Polsce. Staram się, żeby ten proces był identyczny. Nakrycie do stołu, malowanie pisanek, święcenie jajek. Myślę, że w wielu domach to nawet bardziej tradycyjnie niż w Polsce czasami, bo my za tym tęsknimy. My tego nie Mamy na co dzień. W Teksasie mieszka około 200 tysięcy Polaków lub Amerykanów polskiego pochodzenia. A lokalnym dodatkiem do wielkanocnych tradycji są na stole guacamole, a na głowie kowbojski kapelusz. W Kanadzie z kolei na polskim stole wielkanocy może znaleźć się łosoś albo syrop klonowy, ale poza tym jest jak nad Wisłą. Przekonuje Michael Dembek z Biura Zagranicznego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Świąconka w sobotę, w moim przypadku, w mojej parafii, polsko-kanadyjskim święty Kazimierz. W Wspólne śniadanie w niedzielę, no i oczywiście jajko, żurek i dużo jedzenia. W Poniedziałek to oczywiste, śmigus, dingus, nawet jak, jeśli u nas jest trochę zimno, to przynajmniej tak symbolicznie może trochę tam z wodą się popluskamy. W Kanadzie mieszka ponad milion Polaków i Kanadyjczyków polskiego pochodzenia. I jeszcze wieści z piłkarskich boisk i kolejny gol na koncie Roberta Lewandowskiego. Wpuszczony w drugiej połowie meczu Barcelony z Atletico Madryt, Polak dał Dumie Katalonii zwycięstwo. Przy remisie 1-1 trafienie Lewandowskiego pozwoliło Barsie zgarnąć 3 punkty, co daje teraz 7 punktów przewagi nad drugim w tabeli Realem Madryt. Lewandowski wszedł na boisko w 78 minucie, a do siatki trafił 8 minut później. To były aktualności Polskiego Radia. Pogoda Noc najcieplejsza na południowym wschodzie. Na Podkarpaciu teraz miejscami 10 stopni. Zimniej z przymrozkami ma być w północnych regionach kraju. A w ciągu dnia dużo słońca, dużo pogodnego nieba. Najładniej na południowym wschodzie i na południu, ale z biegiem godzin od zachodu pojawią się chmury, a lokalnie właśnie tu na zachodzie, a także na północy i w centrum może popadać deszcz, niewykluczone lokalne burze. Niedziela bardzo ciepła. Od 12 stopni nad morzem i 14 na północy do 19 w centrum i nawet 21 na południu. Polskie Radio Od 9 minut jest niedziela, 95 dzień roku. Wschód słońca o 6.04, a zachód 14 minut po 19.00. W kalendarium kilka dat. 219 lat temu Napoleon Bonaparte podpisał dekret o utworzeniu Legii Polskiej, przemianowanej później na Polsko-Włoską, a jeszcze później Legię Nadwiślańską. 143 lata temu profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zygmunt Wróblewski i Karol Olszewski jako pierwsi dokonali skroplenia tlenu. 74 lata temu, w 1952 roku, władze Polski i ZSRR zawarły umowę o budowie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. 37 lat temu, to był rok 1989, po dwóch miesiącach negocjacji nastąpiło podpisanie porozumień i uroczyste posiedzenie plenarne zamykające obrady okrągłego stołu. W kalendarzu świąt nietypowych... Dzień Leśnika i Drzewiarza Dla miłośników słodkości Dzień Karmelu No i dla wszystkich na drogach Dzień Grzeczności za kierownicą Imieniny obchodzą Irena, Jeremi, Jeremiasz, Julianna, Katarzyna, Maria i Wincenty Serdeczność od Radiowej Jedynki Autopromocja Barytonem i tenorem Zapraszamy Państwa na dwa głosy Jedyny, W rytmie rocka albo hip-hopu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 Cię w bliskości Twej miłości Wysławiam Cię To Alleluja w miłości New Life M. Teraz 15 minut po północy. Muzyka nocą Program pierwszy Polskiego Radia. Przed mikrofonem Przemysław Goławski. Dziś już piąty dzień kwietnia. To czas świętowania Wielkanocy. Po czasie ciszy, po czasie oczekiwania, wcześniej po czasie trudu i doświadczenia bólu, ciemności Wielkiego Piątku Przeszedł czas Wielkiej soboty, a teraz już możemy śmiało 16 minut po północy witać niedzielę zmartwychwstania. Jeszcze nie poranek, jeszcze nie świt, jeszcze nie to Wielkanocne światło, ale już o nim usłyszeliśmy. Już nieco ta tajemnica została przepowiedziana poprzez wiele mszy świętych, które tej nocy już się odbyły i właśnie o tej tajemnicy, przechodzeniu z mroku do światła. O tym, w jaki sposób możemy odnaleźć sens i nadzieję, także znaczenie wielu znaków, które Wielkanoc przynosi. Chciałbym dzisiaj podyskutować razem ze mną w studiu nasz gość, ojciec Wojciech Mikulski, z WITA, redaktor naczelny Redakcji Programów Katolickich Polskiego Radia. Dobry wieczór. To ważny czas. Czekał Ojciec na Wielkanoc, jako to największe, najważniejsze święto w chrześcijaństwie? Oczywiście, że to ważny czas dla nas chrześcijan, to najważniejszy czas, nie tylko ważny. Tu trzeba powiedzieć, że przez 40 dni się do tego przygotowywaliśmy, bo tyle trwał Wielki Post. Potem Triduum Paschalne, czyli to, co było w czwartek, w czwartek wieczorem, później piątek, sobota. I sobota wieczór, bo też trzeba pamiętać, że przy tym Triduum Paschalnym ono się rozpoczyna w czwartek, trwa do niedzieli. To są trzy dni tak, tak naprawdę, ponieważ jest to biblijny sposób mierzenia czasu, to się wiąże jeszcze z Księgą Rodzaju i z, ze stworzeniem świata, jak Bóg tworzył świat, stwarzał świat, to kończył każdy dzień, że tak upłynął wieczór i poranek dnia kolejnego. Dlatego ten biblijny czas rozpoczyna się wieczorem dnia poprzedniego. Dlatego w sobotę wieczorem. Po zmierzchu zaczynamy już przygotowania, wchodzimy niejako tą wigilią paschalną, wigilią e, świąteczną, wchodzimy w celebrowanie Zmartwychwstania. I jest to, tak jak mówiłem, najważniejsze wydarzenie w całym roku liturgicznego dla każdego chrześcijanina. Powiedział ojciec ważną rzecz, że... Ten biblijny sposób mierzenia czasu pokazuje, że już w sobotę zaczyna się, w sobotę wieczorem po zmroku zaczyna się niedziela, a w związku z tym, że Wielkanoc jest takim zaproszeniem, żeby to święto, ten jeden dzień był później w Kościele przypominany co niedziela, to i sobotnie msze święte tak naprawdę są już tymi niedzielnymi. Tak, wieczorne msze święte, wieczorne sobotnie msze święte są już niedzielnymi. i W praktyce tak bywa, że ta ostatnia msza w sobotę wieczorem jest formularza niedzielnego. Ale dodajmy jeszcze, bo tu jest jeszcze jedna ciekawostka polegająca na tym, że to świętowanie Wielkanocy tego najważniejszego święta, ono nie trwa tylko z, zaczyna się oczywiście w sobotę wieczorem, wchodzimy w te uroczystości, ale ona nie trwa tylko w niedzielę, tą na, najbliższą, tylko trwa do następnej niedzieli, bo jest oktawa Wielkiej Nocy, czyli każdy dzień jest takim dniem świętowania, można powiedzieć, że to jedne z najdłuższych świąt, bo możemy świętować przez cały tydzień. Liturgicznie my świętujemy cały tydzień Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Jakby szczególnie na to zwracamy uwagę. Ale jaki to jest czas? Bo tak naprawdę w niedzielę powinna rozbrzmiewać już ta radość, ale wcześniej szczególnie w sobotę i w piątek mamy ten czas zatrzymania, ciszy, refleksji. To jest przypominane, o tym mówi w praktyce cały chrześcijański świat. W wielu miejscach chrześcijaństwo jest cały czas jeszcze religią dominującą. Tam zdarza się nawet, że Wielki Piątek jest w ogóle dniem wolnym od pracy. Tak, to głównie w krajach protestanckich, yy, gdzie jest położony akcent bardzo mocno na, yy, na ukrzyżowanie i na krzyż Pana Jezusa. Dla nas najważniejsze, znaczy krzyż też jest ważny, ale dla nas yy, ważne jest zmartwychwstanie. Natomiast to, co nas wprowadza w to zmartwychwstanie, a co myślę w dzisiejszym świecie trochę nam ucieka, yy, to przede wszystkim kwestia ciszy. Kwestia ciszy, która jest takim trochę bohaterowym, bohaterem drugiego planu w tych świętach, bo oczywiście jest dużo treści, które, które przeżywamy. Wielki Czwartek, ustanowienie Eucharystii, kapłaństwa, wieczernik i pojmanie Jezusa. I tu już, powiedziałbym, zaczyna się ten element ciszy, kiedy w pewnym sensie, można powiedzieć, Bóg traci mowę, tylko są same gesty, są postawy i człowiek też Powinien się wsłuchać, powinien się wpatrzeć. Powinien się wpatrzeć, co się dzieje. Później piątek, a więc droga krzyżowa. Najpierw osądzenie, później droga krzyżowa Pana Jezusa i ukrzyżowanie, i złożenie do grobu. I tu znowu, trudno to komentować. To, co możemy robić, to przede wszystkim zagłębić się w ciszy, kontemplując te, czy rozważając te, te treści, jak daleko Bóg posunął się względem człowieka, aby go uwolnić od śmierci, aby go uwolnić od grzechu, aby mu otworzyć drogę do, drogę do nieba. A myślę, że tej ciszy nam trochę brakuje. My w, na co dzień jesteśmy, jest bardzo dużo hałasu. Jesteśmy y, obstawieni czy obłożeni tymi różnymi dźwiękami, które do nas dochodzą, czy różnymi bodźcami, które do nas dochodzą poprzez komputer, telefon, o osoby, które są, świat, który pędzi niemiłosiernie do przodu i tego czasu na zatrzymanie, my już przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że potrzebujemy bodźców zewnętrznych, bo inaczej coś nam nie gra, coś nam nie pasuje. I dlatego ten czas takiego właśnie wyciszenia, takiego trochę zatrzymania się jest potrzebny, i znowu, ten czas zatrzymania się i tej ciszy jest potrzebny, aby lepiej zobaczyć, lepiej usłyszeć to, co się będzie działo w niedzielę o poranku. Musimy też zaznaczyć, że cisza to nie pustka Że cisza jest czymś zupełnie innym, jest zaproszeniem Możemy ją odczytać jako pewne wezwanie Żeby właśnie, tak jak też ojciec zaznacza Nieco zmienić to nasze działanie Oderwać się od tego hałasu i zgiełku Może też tempa, może zbyt dużego rytmu Albo przełamać ten rytm, który jest w naszej codzienności Zobaczyć co innego jeszcze jest cenne ja jestem wychowany w duchowości ignacjańskiej i w rekolekcjach ignacjańskich, rekolekcjach takich ośmiedniowych, które są w całkowitej ciszy. I ta cisza, która jest i ta cisza, do której ja też namawiam, do której zachęcam, to jest cisza przede wszystkim, żeby złapać najpierw kontakt ze sobą. Kontakt ze swoim sercem, co tam się dzieje, bo ten hałas, który jest z zewnątrz, to zagłusza nam przede wszystkim nasze serce. My nie mamy kontaktu ze sobą, my cały czas jesteśmy nastawieni na różnego rodzaju bodźce, które nam zagłuszają to porozumienie z samym sobą. A chodzi o to, żeby złapać kontakt ze sobą, złapać kontakt ze swoim sercem, co się w nim dzieje, do czego ono mnie zachęca, do czego mnie zaprasza, gdzie mnie prowadzi, a dopiero potem, to jest następny etap, to złapanie kontaktu, czy otworzenie się na Pana Boga i tego, co Pan Bóg mówi. Paradoksalnie, jak dzisiaj patrzymy na doświadczenie chociażby właśnie tych rekolekcji, to dzisiaj ci, którzy dają rekolekcje, zwracają uwagę, że jak rekolekcje się zaczynają, to potrzeba trochę czasu, żeby człowiek przyjeżdżający na rekolekcje, żeby się wyciszył. Potrzebuje Wcześniej było to, że można było z marszu niemalże wejść w takie rekolekcje. Dzisiaj potrzeba jednego, dwóch dni, żeby się wyspać, żeby trochę się zresetować, żeby móc się otworzyć na ciszę. A my w ciągu roku liturgicznego mamy takie trzy dni, gdzie jesteśmy zaproszeni do tego, żeby w naszej codzienności się wyciszyć i trochę otworzyć się na siebie, na moje serce, to co ono mi mówi. Co w nim gra? To Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota, ale już jest czas zmartwychwstania, czy zmartwychwstawania, bo jeszcze nie wyśpiewano tego Alleluja o poranku i do tego jeszcze będziemy wracali. To jeszcze czas, żebyśmy opowiedzieli o innych symbolach i znakach, które są związane z Wielkanocą, ale o tym jeszcze za moment. Światu Chrystusa Polskie Radio. Jedynka. Ogień paschału rzeczywiście wprowadza nas, czy właściwie rozpalenie ognia ogniska, od którego odpalamy później Pascha, wprowadza nas w liturgię Wielkiej Nocy, do naszych świątyń, które wówczas toną w mroku. No właściwie ogień jest tutaj symbolem światła. Światła, które będzie się przewijało w całej liturgii Wielkiej Nocy jako znak nadziei i taki przewodnik po ludzkich drogach, Światło w języku Biblii to taki uniwersalny symbol, znak Boga, obecności Boga w tym świecie. Ono pojawia się już na początku, w pierwszym czytaniu, kiedy Bóg stwarza świat, oddziela światłość od ciemności. Or, po hebrajsku światło i hoszech, czyli ciemność, w pierwszym opisie Księgi Rodzaju mają wręcz takie osobowe konotacje, symbolizują i dobroć, i dobro, i, i Boga, to jest światło, i no takie siły zła, chaosu, także, które mogą to ludzkie życie zniszczyć, a więc Bóg y, rozdziela je radykalnie, podkreśla różnice pomiędzy nimi, ale także właśnie to światło od tej pory już będzie tą y, przyjazną, y, kojarzoną z Bogiem rzeczywistością, będzie nas w tym świecie prowadziło. To światło dalej prowadzi Izraelitów, którzy wychodzą z Egiptu. Pamiętamy, że Bóg prowadzi ich w słupie właśnie obłoku, także jako ogień podczas nocy. Idzie przed nimi nieustannie. To światło już takiego Bożego Słowa i prorockiego Słowa będzie towarzyszyło Izraelowi na wygnaniu w Babilonii sprowadzając ich z powrotem do ich ziemi. No i wreszcie mamy to, to słońce, którym jest Chrystus, który wschodzi w, no, w, w mrokach grzechu, śmierci, czyli wychodzi ze swojego grobu. Światło poranka zmartwychwstania. Światło na wiele sposobów będzie nam się w tej liturgii pojawiało, symbolizując tutaj życie, nadzieję, Nowe stworzenie także, zmartwychwstanie Chrystusa, Słowo Boże i wszystko to, co kojarzy się z obecnością Boga w tym świecie. Właśnie, ksiądz powiedział o tym bardzo ważnym wymiarze. Światło jako światło Słowa Bożego, bo to jest także ten strumień jasności, ten blask, który ma także później promieniować na całe nasze życie. Wtedy, kiedy zagłębimy się w sens tych czytań, a czytań, nie licząc samych psalmów, jest dziewięć. O tak, to jest bardzo bogata liturgia. Słowo Boże na, na tę noc, wielką noc właściwie jest obfite, ponieważ ono dane jest nam nie tylko na tę noc i na ten konkretny dzień, ale właściwie symbolizuje cały dar Bożego Słowa dla człowieka w historii zbawienia i w naszym jednostkowym życiu, ponieważ często to nasze życie tonie w mroku, to jest ten drugi symbol, w którym ta liturgia operuje. Światło pojawia się tutaj jako, jako realny przewodnik, i w każdym z tych czytań to, to światło, czy właściwie ta, to orędzie nadziei, światłość Bożego Słowa inaczej będzie do nas przemawiało. W czytaniu z Księgi Rodzaju o stworzeniu świata pojawia nam się prawda o człowieku, który pojawił się tutaj w tym świecie nie przez przypadek, ale z takiej odwiecznej woli upragnienia Bożego. Świat jest pełen harmonii, jest piękny, Dlatego, że wyszedł z rąk Bożych. Księga Rodzaju w pierwszym rozdziale, a jest to opis kapłański, więc pochodzi de facto z Babilonii, z tych najczarniejszych czasów, kiedy Izrael był w niewoli babilońskiej i konfrontował się z wieloma kosmogoniami pogańskimi, mezopotamskimi, czytał i znał y, opisy stworzenia świata, które funkcjonowały w innych religiach, On tworzy ten opis stworzenia świata w relacji i w dialogu z tymi, z tymi kosmogoniami pogańskimi, polemizując z nimi, wskazując, że żadne z bóstw babilońskich, czyli ogień, powietrze, słońce, księżyc nie da się nazwać Bogiem, że do stworzenia świata potrzeba Boga wręcz osobowego, który jest większy niż ten materialny świat. Boga, który kocha i troszczy się o człowieka. Tego nie ma absolutnie w żadnej kosmogonii babilońskiej, która opisuje bogów niekochających człowieka, dla których człowiek jest przeszkodą w szczęśliwym życiu. Więc opis hebrajski, który dialoguje z nimi, pokazuje sens naszego życia tak naprawdę w tym świecie. Zresztą kiedy w Jerozolimie czytaliśmy te teksty o stworzeniu świata z rabinami i wnikaliśmy w różnego rodzaju szczegóły dotyczące konstrukcji świata, oni zawsze się dziwili, mówili, to was interesuje, naprawdę najważniejsze orędzie przychodzi dnia e, szóstego, kiedy zostaje stworzony człowiek. To dla nas powstał cały ten świat. Wszystko co wcześniej, no Nas dzisiaj tak strasznie interesuje to właśnie historia świata, Big Bangu i, i to, jak, jak został stworzony świat. Otóż autorów biblijnych interesuje to, dlaczego tutaj w ogóle jesteśmy, skąd myśmy się tu wzięli, jaka siła stoi za, za tym naszym obecnością we wszechświecie i jakie miejsce nam tutaj przyznaje. A przyznaje nam ta, ta boska, kochająca siła, miłość, miejsce korony stworzenia wybrańców bożych, którzy mają się jak później się opisuje, troszczyć o ten świat, ale on de facto opisany jest w całym swoim pięknie i bogactwie, jako dar dla nas, stworzony dla nas i my, najważniejsi w tym świecie. Tu z pomocą też może przyjść symbolika wody, bo poprzez oczyszczającą moc wody, przez to obmycie, jak mówi Kościół, w krwi baranka, możemy później dostąpić zbawienia. To jest ta finalna obietnica, do której powinniśmy odnalezienia i zdobycia, dążyć. Drugi wielki symbol, który pojawia się w tej liturgii, tak, to jest rzeczywiście symbol wody, który tutaj będzie symbolizował, e, czy ten obraz będzie symbolizował e, po pierwsze, właściwie on m, po pierwsze nawiązuje do wód stworzenia. Świat wyłonił się z chaosu nad którym unosi się, jak czytamy w pierwszym rozdziale, Duch Boży. Ten tekst hebrajski bardzo pięknie opisuje go jako wzbijającego się i opadającego, merachefet, nad tymi wodami chaosu. Rabini twierdzili, że Duch Boży dotknął te wody i uświęcił je, odtąd woda przestaje być dla nas żywiołem śmiertelnym, a, a niesie życie i błogosławieństwo. I rzeczywiście ta woda w liturgii Wielkiej Nocy, naszej liturgii, jest żywiołem Błogosławiącym, niosącym życie, oczyszczającym. Przez tę wodę przechodzi się, Izrael przechodzi właściwie do swojego nowego życia, wychodzi z niewoli egipskiej. Bóg rozdziela wody Morza Czerwonego. Dla chrześcijan będzie to symbol chrztu, właśnie. Chrztu, w którym, jak będą twierdzić ojcowie Kościoła, giną nasze grzechy. Pozostaje zatopione zło, które symbolizuje Faraon i jego wojska. Natomiast my przechodzimy nowi do nowego życia. Więc woda stworzenia, uświęcona już na początku przez Ducha Bożego, wody potopu także, które oczyszczają nasz ludzki świat, wody Morza Czerwonego, przez które przechodzimy, prowadzą nas właśnie do wód chrztu. Te wody chrztu, to jest de facto zanurzenie, jak będzie to opisywał Paweł, w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. To jest ta naj, najgłębsza i najważniejsza teologia chrztu chrześcijanina. Woda jako taka nie oczyszcza, prawda? Oczyszcza nasz udział, zanurzenie właściwie przez chrzest w życiu jedynego dającego życie, czyli Chrystusa, Mesjasza. O tym opowiadał profesor katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ksiądz Marcin Kowalski, biblista. na serca dnie kryje się strumień który poniesie 中文字幕志愿者 pierwszy Polskiego Radia. Teraz Wielkanoc. Przyglądamy się i znaczeniu tego święta, ale także wielu symbolom, które Wielkanoc przynosi. Moim i Państwa gościem jest ojciec Wojciech Mikulski-Jezuita. Nieco już wiemy o sile światła, nieco już wiemy o znaczeniu wody, ale gdy rozmawiamy o wodzie, to jest ważny moment. Wielką sobotę, święconą wodą Ksiądz poświęcił pokarmy. Była tam też wypowiadana modlitwa błogosławieństwa. Co tak naprawdę wtedy się dzieje i jakie znaki są jeszcze związane właśnie z tym gestem? Błogosławienia pokarmów, które w niedzielny poranek będą na wielkanocnym stole. Można powiedzieć, że ten drobny gest, jakim jest poświęcenie pokarmów, tak zwanej święconki, to jest y, w zasadzie cała liturgia sobotnia, bo w sobotę nic więcej się nie dzieje, bo to co się wieczorem zaczyna dotyczy niedzieli. I to jest w zasadzie ten element. W naszej polskiej tradycji, choć to nie jest, y, nie jest element liturgiczny, to jest jeszcze jeden krok. To jest y, nawiedzanie grobów pańskich i zobaczenie patrzenie jak w różnych kościołach te groby, te groby wyglądają. Ale wracając do święconki, do tego, co przynosimy w koszykach, to nie jest taki zwykły koszyk, można powiedzieć, z żywnością, z jedzeniem. To w zasadzie jest koszyk wiary, koszyk życia, koszyk siły i koszyk radości, tak moglibyśmy powiedzieć, ponieważ te... Produkty, które znajdują się, to one właśnie na to mają wskazywać. Mają wskazywać na wiarę, na ofiarę, na siłę i na, na radość. Bo w tym koszyku znajdują się jajka, czyli symbol nowego życia i zmartwychwstania. W tym koszyku znajduje się chleb, czyli symbol, można powiedzieć, codziennego życia, ale też i Eucharystii. W tym koszyku znajduje się sól, symbol oczyszczenia, trwałości. W tym koszyku znajduje się wędlina, a więc symbol dostatku, radości. W tym koszyku znajduje się baranek, czyli symbol Chrystusa, symbol zmartwychwstania, zwycięstwa nad śmiercią. Można powiedzieć, że ten koszyk i te potrawy, te produkty, które się znajdują, one są błogosławione wodą, jest udzielane błogosławieństwo, ale one są spożywane dopiero o poranku następnego dnia. Gdy w naszej tradycji ta liturgia była trochę rozbita, w sensie liturgia Wigilii Paschalnej była ciutkę wcześniej, a procesja rezurekcyjna była o 6 rano, tak jeszcze jest w niektórych kościołach, to po tej procesji rezurekcyjnej o 6 rano wszyscy wracali na uroczyste śniadanie i wtedy też te produkty znajdowały się na tym stole, wtedy te produkty spożywano. Tymi produktami się dzielimy, zabieramy to co z koszyczka, dzielimy się tym, składając też sobie wielkanocne życzenia. To co w tych znaczy życzeniach? trochę ostrożne byłbym z tym dzielimy się, bo to dzielimy się koja może nam się skojarzyć z opłatkiem, a to nie jest taki symbol dzielenia się. To nie jest się, ten sam gest, to prawda. To nie prawda. jest ten sam gest co dzielenie się opłatkiem, w sensie, że to jest w koszyczku, my to wykładamy na stół i wszyscy z tego korzystają. To w tym sensie, w tym sensie dzielimy opłatkiem się. Opłatkiem się możemy przełamać. Tutaj tak. jajeczka albo chleba pewnie tak nie podzielimy, ale w związku z tym, że wszyscy razem przy wspólnym stole będziemy mieli te same błogosławione produkty, ten sam błogosławiony posiłek, to też szansa na złożenie życzeń. Czego ojciec by życzył przy, takich, przy tej okazji? Oczywiście, że to czas na, na życzenia i czas na. Też w niektórych domach jest czas błogosławieństwa, to znaczy wodą święconą się kropi całe mieszkanie przy, przy tym śniadaniu. Znaczy przed rozpoczęciem jest modlitwa tego śniadania, jest modlitwa, a potem jest pokropienie całego mieszkania wodą święconą. Czego można życzyć? No przede wszystkim nadziei, bo myślę, że te święta z tym się, to jest główna cecha, która gdzieś wypływa na, na plan pierwszy. Nadziei, że to nie krzyż, cierpienie zwyciężyło świat, tylko są etapem, tylko są pewną bramą, przez którą się przechodzi, a każdy z nas jest powołany do radości do życia, do życia w wieczności. I życzyłbym tego, żeby te, św te święta, ale i nie tylko święta, każdy dzień y, był jakby zbudowany, czy bazował właśnie na tej nadziei. Nadziei, że zawsze można zacząć od nowa, nadziei, że to nie zło zwycięża świat, nadziei, że to życie jest ważniejsze, mocniejsze niż śmierć. O pozostałych znakach będziemy jeszcze mówili także z kolejnymi naszymi gośćmi za te i spojrzenia, i życzenia to, co jest istotne, co wydobyć z czasu Wielkiej Nocy. Bardzo dziękuję. Mówił o tym ojciec Wojciech Mikulski, Jezuita. Dziękuję bardzo. Radio Jedynka O znaczeniu liturgii chrzcielnej. Chciałbym porozmawiać z teologiem, rekolekcjonistą, księdzem, doktorem, przemysławem krakowczykiem Palotynem. Dobry wieczór, szczęście Boże. Szczęść Boże. Polska tradycja pokazuje, że chrzest to najczęściej chrzest dzieci, żeby nie utracić tej szansy i łaski kontaktu z tym światem duchowym już od dzieciństwa. To też jest pewna prawda i nauka w Kościele, ale jak wtedy, kiedy rzeczywiście naszym doświadczeniem mogło być to, że zostaliśmy uchrzczeni jako dzieci, odnajdywać tą radość. Nie przeżyjemy na nowo po Wielkanocy białego tygodnia, ale jak odnaleźć ten sens i to zaproszenie, żeby... To było przemieniające. No właśnie uczestnicząc w tej liturgii, w noc paschalną, możemy sobie uświadomić to, że był taki moment w naszym życiu, nawet wyobrażając go sobie, kiedy Bóg nas przygarnia do swojej rodziny, bo Kościół jest rodziną Bożą i my stajemy się częścią tej wielkiej rodziny Bożej. Ponad miliard z ludzkości to chrześcijanie, więc to jest Potężna populacja, nawet więcej, bo miliard to są katolicy, natomiast drugi miliard to, to chrześcijanie innych denominacji. Więc, więc tych, którzy wyznają Jezusa Chrystusa, to jest jedna trzecia całej ludzkości. Z drugiej strony to jest też wezwanie dla nas, żeby dawać świadectwo, żeby ta druga część, dwie trzecie ludzkości też uwierzyło w Jezusa Chrystusa i przyjęło, przyjęło wiarę. Kościół też powiedzmy szukał, czy znalazł sposoby na to, żeby, żeby nam tę, tę tajemnicę naszego chrztu przypomnieć, chociażby przez sakrament bierzmowania, który wiemy, że w pierwszych wiekach, czy też jak mamy do czynienia na zachodzie z chrztem dorosłych katechumenów, w Polsce też ten, ta praktyka jest w niektórych parafiach, tam gdzie są dorośli, jeszcze nie przygotowują się do, do sztu Myślę, że coraz więcej jest takich osób także w Polsce. W przypadku sztu osoby dorosłej od razu trzy sakramenty w tym jednym wydarzeniu otrzymuje ta, ten, ten katechumen nowo czyli chrzest, bierzmowanie i pierwszą komunię. Myśmy te, w przypadku dzieci, te sakramenty rozdzielili, żeby jak gdyby stopniowo wprowadzać, stopniowo stopniowo uświadamiać ten, ten dar poprzez te, te różne etapy formacyjne, przygotowania do pierwszej komunii, a później do, do bierzmowania. Więc ten moment, czy pierwszej komunii, czy bierzmowania, to jest dla nas szansa żeby w sobie odnowić sakrament sztu. Zresztą przy okazji pierwszej komunii to odnowienie przyrzeczeń szczelnych następuje. Natomiast no, też można powiedzieć, na ile dziecko jest świadome tego, co się dzieje. Jedno bardziej, drugie mniej. Natomiast każdy z nas jakoś Jakoś jest prowadzony przez Boga. Nie? I na tyle, na ile ja się otwieram, na tyle Bóg też może działać w moim życiu. Więc na każdym etapie mojego życia, czasem może nawet na łożu śmierci, może nastąpić moje nawrócenie, czyli, czyli moje takie całkowite przylgnięcie do Boga. Bo w gruncie rzeczy to nawrócenie, to o to chodzi, żeby, żeby przyjąć Boga całym sobą. Dzisiaj świat raczej nie sprzyja takiemu spojrzeniu na duchowość, na umocnienie religijne, na umocnienie naszej rzeczywistości duchowej, tego pierwiastka, który w czasie chrztu powinien być w nas jakoś umocniony, odnowiony, uruchomiony. Co wtedy? Często mówi się dzisiaj o kryzysie wiary, że w Polsce wiele osób odchodzi od Kościoła, że nasza wiara jest tylko wiarą tradycyjną. Czy jest jakiś sposób, żeby osoby, które rzeczywiście są na liturgii paschalnej, były w kościele, chcą przeżyć Wielkanoc, jakoś z tego czasu zaczerpnąć, a być może widzą wokół, że rzeczywistość religijna, innych zniechęca. Niektórzy są pod wpływem kryzysów w instytucji Kościoła. Jak pokazywać tę prawdę wielkanocnej radości pomimo tych trudów, pomimo tego, że jednak często się mówi o kryzysie wiary? Jak w tę retorykę nie popaść? O, kryzysy nie są niczym strasznym. E, wręcz przeciwnie, kryzys zawsze jest szansą, więc dobrze, że Kościół jest w kryzysie. Bo z, rzeczywiście jest szansa na to, że się oczyści, odnowi. Nie? Mówiliśmy o sakramencie Chrztu, to przecież jest moment kryzysowy. Muszę zanurkować w wodach ścielnych, czyli przez moment jestem pozbawiony tlenu, po to, żeby muszę wstrzymać oddech, tak, żeby się nie utopić. Więc to, to jest kryzys dla dla organizmu. Nie wiem, czy ktoś z naszych słuchaczy ma doświadczenie morsowania. To, to też jest taki moment, kiedy wchodzimy w zimną wodę, kiedy dla organizmu jest poczucie jakiegoś zagrożenia na moment. Ale co się dzieje potem? Tak? Jak endorfiny, jak dopamina idzie w górę, 250% się podnosi, więc są pozytywne efekty tej ekspozycji na zimno. Nie? Więc kryzys nie jest niczym złym. Doświadczenie kryzysu w Kościele tylko Kościół wzmacnia. Więc Pan Bóg wie, co robi, wprowadzając Kościół w kryzys. Natomiast ci ludzie, którzy przychodzą na Wigilię Paschalną, to są ludzie wierzący. Ci, którzy są daleko od Kościoła, to oni może w Wielką Sobotę, je, jeśli jeszcze no, są wierzący, chcą zachowywać praktyki, to jeszcze przyjdą e, koszyczek poświęcić tak? e, ze święconką. Natomiast raczej na Wigilię Paschalną e, no, e, chyba ich nie ma może gdzieś tam przez przypadek ktoś kiedyś wejdzie. Tak jak ja niby przez przypadek przechodząc obok cerkwi grekokatolickiej w ubiegłym roku wszedłem na liturgię wielkoczwartkową, kiedy było obmycie stóp. No i tak mnie to zainteresowało, że jednak to było tylko włożenie głowy, a się okazało, że siedziałem tam 20 minut i, i uczestniczyłem w tym fragmencie liturgii, bo mnie to tak zainspirowało, zachwyciło. I, i, te, I takie przypadki też znamy z historii. tak? Augustyn nawraca się pod wpływem kazań Świętego Ambrożego, pod wpływem liturgii, czynności liturgicznej. Więc to dla nas księży przede wszystkim jest wezwanie. Księży, ale i służby liturgicznej, ceremoniarzy, którzy przygotowują liturgię Triduum Paschalnego, żeby tak ją przygotować i tak ją celebrować, żeby ona rzeczywiście robiła to, co ma robić. To znaczy przemawiała do ludzi, umacniała ich serca, bo, bo piękno pociąga. Tak? A liturgia ze swej natury jest piękna. Różo, powiedz to Różo. Szpaku powiadam szpaka, ogary szekajcie ogarom Jak zwykle w wielu tonacych, czaplowy paplejczak Na żółtych nogach stojąc, mrówko powtórz tą mrówce Miniemy, potoczy się dalej, ziemia, niebo, powietrze tylko ten kamień na polu, ten sam wciąż księżyc przed deszczem Wiara co pije ze skały, bez nas zostanie jeszcze Miniemy, potoczy się dalej, ziemia nie ma Tylko ten kamień na polu, ten sam wciąż księżyc przed deszczem Wiara, co pije ze skały, bez nas, stanie jeszcze róża. Powiedz to, różu szpaku, powiadam szpaka. Ogary szczekają ciągle jak zwykle w wielu tonacjach Czaplowy, paplajczalny Na żółtych nogach stojąc Mrówko powtórz, tam I nie jak, potoczy się dalej Ziemia, niebo, powietrze Tylko ten kamień na polu Ten sam znów księżyc z deszczem Ten ja, co piję ze skały nie jeszcze. I nieby potoczy się dalej. I ziemia, niebo powietrze. powietrza. Ziemia, nie. Tylko ten kamień na polu, ten, ten sam, sam znów ciężyc przed deszczem. Ten. Wiara, co pije ze skały, bez nas. Czy się dalej i ziemia niebo powietrze. Ziemia nie. Tylko ten kamień na polu, ten sam znów księżyc przed deszczem. Więc ja co piję ze skały, bez nas stanie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 Υπότιτλοι